Co my sobie dziś pogramy? Tak, tak, tak i play. Słuchasz podcastu Kontrstacja. Ukrywanym sentymentem podchodzę do dzisiejszego odcinka. A to za sprawą poszukiwań w internecie informacji o kalkulatorach, które, jakby nie patrzeć, od kamyczków przez liczydła przeobraziły się w super jednostki obliczeniowe. Co oczywiste, wszystko to miało miejsce na przestrzeni wieków. Co prawda, stojące w naszych domach komputery nazywać kalkulatorami nie powinniśmy, bo są to raczej urządzenia wielofunkcyjne. Jednak ich cechy wspólne przeniosły mnie w czasie. Do 1985 roku. Roku, w którym w moim domu pojawił się pierwszy komputer. ZX Spectrum, zwany potocznie Gumiakiem. Okrzczony został tak dzięki swojej gumowej klawiaturze. Osiągi na tamte czasy, jako komputer domowy, miał rewelacyjne 48 KB RAMu oraz 16 KB ROM, który w połowie zawierał m.in. interpreter języka BASIC, z czego ponad 8 KB przypadało na pamięć grafiki. Ten cud techniki nie tylko nie pozwalał oderwać od siebie wzroku mojemu bratu i mnie, ale przyciągał też jak ćmy do światła znajomych, a także nauczycieli ze szkoły mojego brata, by móc obejrzeć i choć dotknąć tego wynalazku. Komputer ten, jeśli dobrze pamiętam, był podłączony do radzieckiego telewizora Junost 420B. Oczywiście nie obyło się bez odpowiedniej modyfikacji kabli, by te imperialistyczne urządzenie podłączyć do jedynej słusznej w tamtych czasach technologii odbiorników telewizyjnych. Kolejne modyfikacje przeszedł kabel przesyłający dane. Taki dzisiejszy DVD-ROM znany był wówczas pod nazwą Kasprzak, do którego wkładało się magiczne kasety magnetofonowe firmy Stilon i z nich wgrywało się wszystkie te wspaniałe gry. Magia tych taśm polegała na tym, że częste nagrywanie i odtwarzanie takiej kasety, która na swojej etykiecie informowała nas o teoretycznej długości, np. 60 lub 90 minut, jej czas się wydłużał i z 60 robiły się czasem 80. To jeszcze nic, bo nagrane na nich gry można było bez problemów odtwarzać. Dam sobie rękę obciąć, że firma BASF, na licencji której to były robione te kasety, nie miała pojęcia o ich rozciągliwych właściwościach. Do Spektrumny podłączony był jeszcze Cardridge, który umożliwiał podpięcie joysticków, które dziś właściwie zastąpione są padami, kierownicami, a przede wszystkim klawiaturą, a same joysticki już dawno wyszły z mody. Starsi słuchacze na pewno pamiętają swoje pierwsze połamane egzemplarze. Mój quickshot przylepiany był na cztery przystawki i można było zanurzyć się w świat gier, które w porównaniu z dzisiejszymi, niezależnie od tego jak pięknie wykonanymi, nie należały do łatwych, co moim zdaniem warto podkreślić. Pojawienie się w domu komputera zbiegło się też w czasie z wydaniem pierwszego w Polsce miesięcznika dotyczącego raczkującego jeszcze rynku komputerów domowych, Bajtek. Bajtek był kilkustronicowy, do tego formatu zeszytu szkolnego, na papierze zdecydowanie z odzysku kategorii... Z. Gdzieś w domu moich rodziców pewnie znalazłbym te wyjątkowe pierwsze wydania, które później przerodziło się w czasopismo nie tylko kolorowe, ale i kategoria papieru spadła do, powiedzmy sobie, K. Ostatnio wyczytałem taką ciekawostkę, że pierwszy zespół tworzący tego słynnego bajtka dziś wydaje takie czasopismo jak PC World Computer. Przed 1989 rokiem prawa autorskie to właściwie były nic nieznaczące słowa, więc gry komputerowe przegrywało się nie tylko od znajomych, czy kupowało na pierwszych giełdach, ale nagrywało się z radia. To właśnie rozgłośnia harcerska znana dziś jako radiostacja nadawała program Radio Komputer. Transmitowany był on przez y, chyba drugi i czwarty program Polskiego Radia. W audycji tej nie tylko można było usłyszeć głos prowadzących, ale też dla wielu nieznane piski i trzaski. A dla posiadaczy komputerów było to doskonałe źródło gier i programów. Nie ma co mówić, szlachetni byli ci harcerze. W końcu zamiast piosenek zapowiadali programy. ZX Spectrum z czasem został sprzedany, a na jego miejscu w domu pojawił się kolejny, wysoce rozwinięty technologicznie komputer. Atari 800XL. To dopiero była maszyna. Do niej początkowo podłączony był magnetofon szpulowy i jeśli mnie pamięć nie myli, był to ZK140T Magmor, z którego po kilkanaście minut snuły się dźwięki podobne do tych, jakie wydaje stropian przesuwany po szybie. Nie dość, że były denerwujące, to jeszcze niejednokrotnie pod koniec wgrywania potrafił wyskoczyć komunikat na ekranie monitora, read error lub syntax error. Nie będę przywoływał słów, jakie cisnęły się wtedy na usta, ale też nic tak nie cieszyło jak moment, w którym pojawiła się na ekranie długo oczekiwana i wymęczająca ucho gra. Takie International Karate czy Karateka to pozycje, które zajmowały całą stronę kasety o długości 60 minut. Na szczęście po jakimś czasie pojawiło się rozwiązanie dla tego długo oczekiwanego problemu, a nazywało się ono Turbo. Miało to właściwą dla siebie nazwę, bo długi czas spędzony przy szpulowcu, oczekując czy aby nie wyskoczy jakiś błąd, został zamieniony w kilka minut. Oczywiście szpulowiec został wymieniony na oryginalny magnetofon Atari, który został poddany małemu tuningowi, a do komputera wkładało się wtedy specjalny kartridż, który wraz z uruchomieniem komputera wgrywał oprogramowanie dla kaset nagranych właśnie w tym systemie Turbo. Co ciekawe, firmą Atari kierował człowiek, który był założycielem Commodore. No i co zrozumiałe, walka rynkowa tych dwóch producentów przerodziła się w wojnę o to, który komputer jest lepszy. Argumentów było bardzo dużo. Od ilości gier po prędkości ich wgrywania. Choć jak wspomniałem, w standardowy sposób przez kasetę trwało długie minuty, to korzystając już ze stacji dysków, Atari pod tym względem był niedościgniony. Do stacji wkładało się dyskietki o średnicy 5 i cali, o pojemności no i właśnie tego za bardzo nie pamiętam albo 320 kg, które można było sformatować w magicznej podwójnej gęstości nawet do 820 kB. Albo były to dyskietki HD z możliwością zapisu poczwórnej gęstości do 1 mega i 200 kilo. Prócz niesamowitych osiągnięć pojemnościowych, dyskietki te charakteryzowały się też niewyobrażalną giętkością. W końcu Atarak 800XL zastąpiony został komputerem z tej samej stajni, tyle że nowszym: 520STE. Na tym komputerze zobaczyłem pierwszy raz system, który trochę przypominał znany nam dziś Windows, a był to Atari TOS. Nie widziałem pierwszego Windowsa 1.1, ale pojawił się on w tym samym roku co Atari 520ST w 1985 roku. Wojna miłośników różnych systemów komputerowych rozgrzana była do czerwoności. Wiele tytułów gier, w które można było pograć na Amidze, było zupełnie niedostępnych na Atari. Dla odmiany wiele programów użytkowych nie uświadczyło się na Amidze. No i co by nie mówić, Atari z rozszerzeniem w nazwie modelu z E było pożądanym sprzętem przez muzyków ze względu na wbudowane dwa złącza MIDI, in i out. Był to też komputer stereo, a dzięki programowi Cubase do ataraków zasiadały m.in. takie sławy jak Mike Oldfield, Jean-Michel Jarre, Peter Gabriel, zespoły Depeche Mode, Fleetwood Mac, czy na naszym rodzimym rynku Czesław Niemen i zespół Kombi. W 1992 roku stronu, jakim było biurko, obalony został Atari 520 STE na rzecz bardzo zaawansowanego jak na tamte czasy komputera domowego, który zostawił w tyle niemal wszystkie inne komputery. Był to Atari Falcon 030. Niestety produkt ten, choć był rewolucyjny, był też niedopracowany. Zaprezentowane możliwości obliczeniowe, graficzne czy muzyczne niestety nie spopularyzowały tego modelu, a sama firma, która poszła w stronę również rewolucyjnej, bo pierwszej 64-bitowej konsoli do gier o nazwie Jaguar, niestety przy kiepskim zarządzaniu i marnym marketingu zwyczajnie poszła na dno. W trakcie, a także później i po dzień dzisiejszy były już tylko Macintosze i pecety, których dzisiejsze osiągi były niewyobrażalne w czasach ZX Spectrum. A wojna zwolenników Atari kontra Commodore i Amiga, choć nie poszła w zapomnienie, to jednak przeniosła się na zupełnie inne pole. Mac kontra PC czy PlayStation kontra Xbox. Niezależnie od tego, jak się ona potoczy, darzyć będę sentymentem ten gumowy cud techniki, jakim był ZX Spectrum, stworzony przez pana Clive'a Sinclaira, który tytuł szlachecki ser otrzymał właśnie za ten komputer domowy.